Najważniejszą sprawą, zarówno w stosunku do dzieci, jak i rodziców, jest zbawienie Musicie wiedzieć, że jesteście zbawieni, że wasze grzechy są przebaczone Że Bóg jest waszym Ojcem, że w niebie macie dom Musicie wiedzieć, że jak umrzecie, to nie pójdziecie do piekła, ale do nieba Wielu rodziców przychodzi do mnie prosząc, abym modlił się za ich dzieci Pytam ich, czy dzieci są zbawione, a oni odpowiadają, że nie wiedzą. Dlaczego nie wiecie? Pytam. Kto jak nie wy powinien to wiedzieć? Pytam, ile dziecko ma lat? Sześć albo siedem. Jeśli dziecko jest wystarczająco duże, aby wiedzieć, że jest niegrzeczne, kiedy jest niegrzeczny, to jest też wystarczająco duże, aby być zbawione. Jeśli dziecko jest niegrzeczne i potrafi tego żałować i prosić rodziców o wybaczenie, to może też pokutować i prosić Boga o wybaczenie. Przede wszystkim rodzice, a zwłaszcza ojciec jest odpowiedzialny za nauczenie dziecka prawd Ewangelii i zbawienia. Bóg nigdy nie przekazał tej odpowiedzialności nikomu innemu, ani nauczycielowi szkółki niedzielnej, ani liderowi młodzieży, ani pastorowi. Każdy rodzic jest odpowiedzialny za duchowe nauczanie, rozwój i zdyscyplinowanie swoich dzieci. Gdyby rodzice przyjmowali na siebie tę odpowiedzialność, to nie mielibyśmy z dziećmi tych problemów, jakie mamy. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, jest to, że dzieci często są zdolne do zaawansowanego duchowego rozumienia, nawet ze wczesnym wieku. Zdolność rozumienia spraw duchowych nie jest ściśle związana z wiekiem. Są tutaj dzisiaj z nami rodzice, z którymi rozmawiałem jakiś czas temu. Przyszli do mnie i do mojej żony po poradę. Przyprowadzili z sobą chłopca w wieku około 4-5 lat byli przekonani, że on tego nie zrozumie ale zapytałem ich skąd wiecie, że nie zrozumie tłumaczyłem im sprawy związane z uwolnieniem i złymi duchami przez około pół godziny kiedy zbierali się do wyjścia, ten mały kopiec powiedział rozumiem, że jeśli chcemy mieć w sobie właściwego ducha to wdychamy go do siebie a jeśli chcemy się pozbyć złego ducha to wydychamy go na zewnątrz powiedziałem do nich, widzicie? On zrozumiał to o wiele lepiej niż wy. To jest takie proste. Jeśli chcesz mieć w sobie dobrego ducha, to wdychasz go do siebie. A jeśli chcesz pozbyć się złego ducha, to wydychasz go na zewnątrz. Najpierw jednak musisz spełnić Boże warunki. Mówię teraz do dzieci. Biblia uczy nas, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. Złe rzeczy. Ilu z Was zgadza się, że to prawda? Biblia uczy także, że Bóg nas kocha i nie chce nas karać za to, co robimy. Dlatego wymyślił inny sposób. Przysłał Jezusa, swojego jednorodzonego Syna na świat i Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Moje i Wasze umarł zamiast nas na krzyżu, dzięki czemu kara, która należała się Wam i mnie, spadła na Jezusa. On został ukarany za nasze grzechy. On przyjął na siebie nasze grzechy i umarł za nas naszą śmiercią. Potem zmartwychwstał i teraz żyje, siedząc po prawicy wszechmocnego Boga. Jeśli teraz ktokolwiek z nas zrobi coś złego lub niewłaściwego, ale prawdziwie tego żałuje i wierzy w to, co Jezus dla na nas zrobił, to może do Niego przyjść i prosić o przebaczenie. Bóg obiecał, że na pewno nam przebaczy i zmyje krwią Jezusa wszystkie nasze grzechy. To jest gwarancja dana nam przez Boga na piśmie. Nieważne ile złych rzeczy zrobiłeś, nieważne jak bardzo złym się czujesz. Jeśli odwróć się od złych rzeczy, które robisz i będziesz tego żałował oraz postanowisz, że nie będziesz ich już więcej robił a następnie przyjdziesz do Boga i powiesz Mu, że wierzysz w to, że Jezus umarł za Ciebie i żałujesz tego, co robiłeś i poprosisz Boga w imieniu Jezusa, żeby Ci wybaczył to Ci wybaczy Bóg obiecał to Zobowiązał się w swoim słowie, że ci przebaczy I obmyje twoje serce krwią Jezusa Biblia mówi, że choćby nasze grzechy były jak purpura To staną się białe jak wełna Choćby były jak szkarłat To będą bielsze od śniegu Jest więc sposób, aby uzyskać przebaczenie I zostać oczyszczonym Bez względu na to, jak bardzo złe rzeczy zrobiłeś Prędzej lub później każdy z nas w życiu musi wybrać, czy chce należeć do Boga i Jezusa Chrystusa, czy też chce należeć do diabła. To jest jedyny wybór, jaki mamy. Należeć do Boga lub do diabła. Jezus mówi, że diabeł jest złodziejem i nie jest dżentelmenem. Czy wiecie, jak postępuje złodziej? Wchodzi, kiedy o tym nie wiemy. Przychodzi w ciemności. Czasami się włamuje, czasami wspina przez okno. Innym razem udaje, że chce odczytać licznik gazowy. Wszystko robi po to, żeby dostać się do środka i coś zabrać. Nie wiemy, jak ani kiedy złodziej wchodzi. Najczęściej się kryje i nie widzimy go. Jezus mówi, że diabeł jest właśnie taki Prawda jest taka, chłopcy i dziewczynki, że do wielu z was diabeł przychodzi Może nawet o tym nie wiecie Diabeł jest duchem Dlatego nie możecie go zobaczyć oczami, tak jak widzicie mamę, tatę czy mnie On jest niewidzialny Ma również wiele innych złych duchów, które dla niego wykonują złe rzeczy jego celem jest wprowadzenie do Ciebie i do mnie tych złych duchów. Kiedy przypominam sobie swoje własne życie, a jestem o wiele starszy od Was, to uświadamiam sobie, że w okresie od dziewiątego roku życia diabłu udało się do mnie wprowadzić wiele złych duchów. Sam nie wiedziałem, kim one były. Byłem trochę samotnym dzieckiem, bo nie miałem ani brata, ani siostry. Byłem też zdolnym dzieckiem. Dobrze się uczyłem, dobrze szło mi odrabianie lekcji, miałem dobre stopnie. Z tych wszystkich powodów byłem nieco odsunięty od innych ludzi. Spędzałem całe godziny mówiąc sam do siebie. Przydarzyło wam się to kiedyś? Zawsze też mówiłem do siebie w liczbie mnogiej. Zrobimy to, Zrobimy tamto? Pójdziemy tu? Wiele lat później uświadomiłem sobie, że to rozmawiały ze sobą złe duchy, które były we mnie. We mnie było coś na kształt parlamentu. Miałem w sobie złe duchy od drugiego roku życia. Opowiem wam coś o sobie. Urodziłem się w Indiach. Moi rodzice byli dobrymi ludźmi, ale nie mieli dla mnie zbyt wiele czasu opiekowała się mną hinduska kobieta tam nazywają takie opiekunki Aya, która była wyznawczynią hinduizmu, nie była chrześcijanką jako małe dziecko miałem więcej do czynienia z tą opiekunką niż z rodzicami hinduiści w Indiach czczą diabła bożki całe Indie są pełne demonów nie mam wątpliwości co do tego, że zanim ukończyłem dwa lata, za sprawą tej kobiety weszło do mnie wiele hinduistycznych demonów. Powiecie, że to nie jest uczciwe, ale diabeł nie jest uczciwy. Jednym z dużych problemów w moim życiu było wpadanie w złość. Zmagałem się z nim przez całe lata. Wkrótce po tym, jak zostałem chrześcijaninem, Bóg pokazał mi, kiedy problem ze złością się zaczął. Bóg zabrał mnie w myślach, tak jak tylko On to potrafi. Krok po kroku, aż do okresu, kiedy byłem bardzo małym chłopcem. Przypomniałem sobie, jak mając dwa lata, siedziałem w jadalni naszego domu w Indiach i jadłem arbuza. Mój ojciec, który był dobrym człowiekiem, z jakiegoś dziwnego powodu uważał, że czasami dobrze jest się ze mną podrażnić. Przypuszczam, że może chodziło mu o to, żeby zrobić ze mnie twardszego mężczyznę. Kiedy siedziałem przy stole jedząc arbuza, powiedział coś, żeby odwrócić moją uwagę i wtedy zabrał tego arbuza. Kiedy odwróciłem się z powrotem i zobaczyłem, że arbuza nie ma, spadłem w straszną złość. W tamtym czasie mówiłem w języku hindustanii równie dobrze jak w angielskim. Strasznie wściekłem się na całą hinduską służbę i skrzyczałem ich, chociaż oni go nie wzięli. Cała rodzina na zawsze zapamiętała to, jak skrzyczałem służbę. Kiedy przypomniałem sobie te historie, zdałem sobie sprawę, że właśnie wtedy wszedł do mnie demon złości. Od tamtej chwili złość stała się w moim życiu problemem. Nie często mówię o tym publicznie, ale wam powiedziałem, bo to może wam pomóc. Potem również inne demony do mnie wchodziły, ale nie mogę o wszystkim opowiedzieć. Kiedy miałem 12 lat, chodziłem w Anglii do szkoły z internatem. Graliśmy w piłkę i jakiś chłopiec mi ją odebrał. Tak strasznie się wściekłem, że gdybym mógł, to bym go zabił. Wiecie, jaki demon wtedy do mnie wszedł? Demon morderstwa. Dzięki Bogu nigdy nikogo nie zamordowałem. Ale Biblia mówi, że jeśli w swoim sercu nienawidzisz swego brata, to już jesteś mordercą. Tak więc na podstawie własnego doświadczenia, jak również w oparciu o doświadczenia ludzi, którym pomagałem, wiem, że do małych chłopców i dziewczynek w wieku dwóch, trzech lat i starszych, zwłaszcza jeśli ich rodzice nie są dobrymi chrześcijanami, mogą łatwo wejść w złe duchy. Wasi rodzice mogą być chrześcijanami, mogą być baptystami. Wiecie o tym, że nawet rodzice, którzy są baptystami, czasem się kłócą i walczą ze sobą? Jeśli rodzice kłócą się i walczą ze sobą, to powodują, że złe duchy czują się zaproszone. Nic bardziej nie przyciąga złych duchów niż kłótnie, spory i walki między rodzicami, nawet jeśli są baptystami, zielonoświątkowcami czy katolikami. To nie robi żadnej różnicy. Rodzice o tym nie wiedzą, ale w ten sposób wystawiają swoje dzieci na działanie złych duchów. One przychodzą jeden po drugim, jak złodzieje. Nie wiesz dokładnie, kiedy i jak przychodzą, ani kim są, ale kiedy przyjdą, to w Twoim życiu zaczynają się dziać rzeczy, nad którymi nie możesz zapanować. Niektórzy z Was wiedzą, jak to jest, kiedy bez żadnej poważnej przyczyny jesteś wściekły tak, że nie możesz sobie z tym poradzić, prawda? Mówiąc szczerze, tak jest Wściekasz się na mamę, brata i siostrę Kolejnym problemem, jaki ma wiele małych dzieci Jest strach Ilu z Was boi się ciemności? Nie podnoście rąk Dlaczego mielibyście się bać ciemności? Każdy z nas czasem odczuwa strach, ale kiedy strach ogarnia nas tak, że zaczyna nami kierować i dręczy nas, to już nie jesteśmy tylko my sami, ale jest w nas duch. Biblia nazywa go duchem strachu. Duch strachu był jednym z wielu, jakie do mnie weszły. Opowiem wam, jak to się stało. To również stało się z powodu mojego ojca. Mój ojciec już nie żyje i nie chce źle o nim mówić. Ale był jednym z tych ludzi, którzy lubią kryminały. Osobiście nie widzę w kryminałach nic dobrego. Lubi także Tillery. Któregoś dnia, miałem wtedy około 13 lat, zabrał całą naszą rodzinę na sztukę od człowieku, którego nazywano gorylem. Dlatego, że zamiast ręki miał łapę goryla. Tą łapą goryla zabijał ludzi. Nie rozumiem, jak inteligentni ludzie mogą coś takiego oglądać. Ale oglądają. Człowiek nazywany gorylem nosił długą, zieloną pelerynę i zakładał wielki, zielony kaptur na głowę. Oglądałem to, bo musiałem, ale nie podobało mi się. Kiedy wieczorem wróciłem do domu i poszedłem do sypialni, to wiecie, co tam zobaczyłem? Długie, zielone kotary. Nie trwało długo i zobaczyłem też goryla rozsuwającego te kotary. Zacząłem krzyczeć i płakać, wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem na górę do pokoju rodziców. Biedny tata musiał spać w moim łóżku. Powtarzało się to przez wiele nocy. To było dla niego nauczką, bo śpiąc w moim łóżku, całymi tygodniami chodził niewyspany. Jednak do mnie coś weszło. Co to było? Duch strachu. Mam dobrego przyjaciela, nazywa się Don Bashan. Niektórzy z Was o nim słyszeli, niektórzy go znają. Słuchał kiedyś mojej kasety na temat ducha strachu i na temat tego, jak złe duchy wchodzą do ludzi. Mówiłem tam, że w wielu przypadkach duch strachu wchodzi do dzieci, kiedy oglądają w telewizji horroru i tego typu filmy. Wpływ takiego filmu na dziecko jest tak duży, że nie potrafi się przed nim obronić. Don Bashan jest moim dobrym przyjacielem. Słuchał tego wykładu, ponieważ pisał na ten temat książkę. W trakcie słuchania zdał sobie sprawę, że ma w sobie ducha strachu. Bóg pokazał mu, jak do tego doszło. Kiedy miał 10 lat, starszy brat zabrał go do kina. Miał to być dobry filmkowbojski, ale brat zmienił zdanie i poszli na horror Don musiał siedzieć na tym filmie, bo nie mógł wyjść bez brata, a ten nie chciał zrezygnować z filmu. Chociaż zamknął oczy i chciał się odciąć od tego, co działo się na ekranie, nie udało mu się to w pełni. Od tamtego czasu zawsze miał w sobie jakiś rodzaj strachu, który w pewien sposób go kontrolował. Dopiero kiedy słuchał tej taśmy, uświadomił sobie w pełni, na czym polegał jego problem. Wezwał imienia Jezus i został w pełni uwolniony od ducha strachu. Miał wtedy ponad 40 lat, a więc nosił to w sobie przez ponad 30 lat. Wielu z nas ma te rzeczy w sobie, ale tak naprawdę nie wiemy, czym one są i jak działają. Biblia jest wspaniałą księgą, która mówi nam, co to jest i jak się tego pozbyć. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze o jednej sprawie, która jest dzisiaj bardzo powszechna. Chodzi o szukanie pewnego rodzaju ekscytujących wrażeń, o bezmyślne bawienie się rzeczami, którymi nie powinniśmy się bawić, takimi jak na przykład tabliczki Ouija. Ilu z Was wie, co to są tabliczki Ouija? Tak, służą do wróżenia. Nawet nie pytam, ilu z Was się tym bawiło. Bawienie się we wróżenie jest proszeniem diabła o informacje, o które nie powinniśmy go pytać. Nigdy nie wolno nam prosić diabła o pomoc. Jeśli bawicie się we wróżenie, pozwalacie sobie wróżyć z ręki, pozwalacie sobie wróżyć z fusów lub czytacie co tydzień horoskopy, żeby się dowiedzieć, co Was czeka, to bawicie się rzeczami diabelskimi. A jeśli zaczynacie się bawić takimi rzeczami, to będziecie mieli kłopoty Jest takie przysłowie, nie wiem czy je słyszeliście Które mówi, że ten kto je kolację z diabłem musi mieć długą łyżkę Ale ja wam mówię, że nie ma tak długiej łyżki, która pozwalałaby bezpiecznie jeść z diabłem jeśli dasz diabłu mały palec, to zanim się spostrzeżesz, stracisz rękę po łokieć i już cię nie ma Bardzo wiele dziewcząt i chłopców w Stanach Zjednoczonych Diabeł uchwycił przy pomocy różnych form zabawy we wróżenie Byłem w Nowej Zelandii, gdzie nie ma aż tak wielu tego typu rzeczy W czasie usługi wyszła do przodu młoda dziewczyna Uwolnienie jej było bardzo trudne Zapytałem ją, co robiła, że znalazła się w aż tak złym stanie. Powiedziała, że w szkole razem z kilkoma innymi dziewczynami próbowały wywoływać duchy. Kiedy siedziały i czekały, aż przyjdą, coś do niej weszło, czego nie potrafiła się pozbyć. Wiem, że to się zdarza również w bardzo wielu szkołach w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałem z dziećmi i ich rodzicami, którym się to przydarzyło. Kiedy robisz takie rzeczy, to wchodzi do Ciebie coś złego, zły duch, którego nie powinno tam być. Niektórzy z Was byli w kościołach lub innych miejscach, gdzie nie głosi się prawdy o Jezusie. Są miejsca, które nazywają się kościołami, ale nie głosi się w nich prawdy o Jezusie. Nie nauczają, że Jezus jest Synem Bożym, że zmarł za nasze grzechy na krzyżu, że przelał swoją krew i zmartwychwstał. Niektórzy z Was tylko dlatego, że byli w takich miejscach lub słuchali takiej nauki, pozwolili na to, że wśliznął się do Was mały złodziej. Do takich kościołów należą przede wszystkim kościoły spirytystyczne, ale także, żeby wymienić najważniejsze z nich, Unity Church, Christian Science Church, w Polsce zarejestrowany jako Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Unitarian Church. Wszystkie one nazywają się kościołami, ale to, czego nauczają na temat Jezusa, nie jest prawdą. A za każdym kłamstwem na temat Jezusa kryje się wstrętny, nieczysty, mały demon kłamstwa. Jeśli tego słuchacie, to pozwalacie mu wślizgnąć się do środka. Nie mówię wam tego wszystkiego po to, aby was przestraszyć, ale dlatego, że chcę wam pomóc. Niektórzy z was, siedząc tu i słuchając mnie, zaczęli już zdawać sobie sprawę, że są rzeczy w waszym życiu, których nie powinno być. Niektórym serce zaczęło być szybciej, prawda? Inni czują, że jakieś emocje zaczynają im się kotłować w żołądku. Dlaczego tak się dzieje? Bo rzeczy, o których mówię, znajdują się tam, wewnątrz was. Chcę wam teraz powiedzieć, jak się tego pozbyć. Przede wszystkim musicie przyjść do Jezusa i przeprosić Go za wszystkie wasze grzechy, wszystkie złe rzeczy, które zrobiliście. Musicie poprosić Jezusa, żeby wam przebaczył, oczyścił was swoją krwią, i wyrzucił z was wszystkie złe duchy. Potem będziemy się razem modlić. I jeśli naprawdę ufacie Jezusowi, to On wyrzuci je z was. Ale słuchajcie, są pewne rzeczy, które szczególnie dzieci powinny jeszcze przed tym załatwić. Po pierwsze, musicie naprawić swoje stosunki z rodzicami. Biblia mówi, czci ojca swego i matkę swoją. To jest pierwsze przekazanie z obietnicą aby Ci się dobrze działo. Jeśli nie czcisz ojca i matki, to nie będzie Ci się dobrze działo. Może powiesz, że matka i ojciec źle Cię traktują. Zgadzam się i nie mówię, że tak nie jest. Ale mimo to nadal musisz ich szanować. Nadal musisz być im poddany. Jeśli czujecie złość i gorycz w stosunku do rodziców lub do jednego z nich, to Jezus chce Was uwolnić od tych złych duchów. Ale to wy musicie podjąć decyzję Możesz powiedzieć, że jesteś wściekły na mamę, bo źle cię traktuje Ale musisz zdecydować, czy ta złość jest warta tego, żeby mieć w sobie złego ducha Ja to samo mogłem powiedzieć o ojcu, który mnie źle traktował Częściowo z jego winy te rzeczy weszły do mnie Ale dla mnie lepiej było się tego pozbyć, niż złościć się na niego i zatrzymać to w sobie Zgadzacie się z tym, czy nie? Tak? Jeśli tak, to musicie powiedzieć, Boże, przepraszam, że nie traktowałem właściwie moich rodziców. Musicie podjąć decyzję, że od dzisiaj będziecie już im posłuszni, że będziecie ich szanować i mówić im prawdę. Jeśli nie podejmiecie takiej decyzji, to nie sądzę, aby Jezus mógł wam naprawdę pomóc. Postaram się teraz wytłumaczyć Wam, w jaki sposób możecie otrzymać pomoc. Przede wszystkim musicie odczuwać, że jej potrzebujecie. Ilu z Was, chłopcy i dziewczynki w wieku do 11 lat, zgodzi się ze mną, że w zeszłym tygodniu nie byliście tacy, jacy powinniście być? Zgadzacie się z tym? Czy to prawda? Może mówiliście lub robiliście złe rzeczy. Może skłamaliście lub byliście aroganccy. Jeśli tak, to potrzebujecie, aby Jezus Wam przebaczył. Jeżeli powiecie Mu, co zrobiliście źle i poprosicie o przebaczenie, to On Wam przebaczy. Potem musicie obiecać, że będziecie już rodzicom posłuszni. Będziecie się starać być jak najlepsi w domu. A następnie poproście, aby Jezus wypędził z was przez swojego ducha, każdego wstrętnego, złego i nieczystego ducha, jaki do was wszedł. Jeśli naprawdę chcecie, żeby Jezus to zrobił, On to uczyni. Kiedy za chwilę będziemy się razem modlić, pamiętajcie o tym, co powiedział mały chłopiec, o którym opowiadałem na początku. Powiedział, że jeśli chcemy się pozbyć złego ducha, to wydychamy go na zewnątrz. Nie siedźcie i nie czekajcie, aż coś się stanie, ale zacznijcie wyrzucać z siebie diabła. Pozwólcie, że opowiem wam jedną historię, która wydarzyła się niedawno w Wellington. Matka przyprowadziła dziewięcioletniego chłopca i prosiła, aby się za niego modlić. Zapytałem, co się z nim dzieje, na co on odpowiedziała, że ma alergię. Kto z was wie, czym jest alergia? Każdy zna to słowo, ale na tym kończy się wiedza o alergii. Zapytałem, jaki to rodzaj alergii? Odpowiedziała, że jest to alergia na żywność i chłopiec nie może jeść w większości pokarmów. Zapytałem więc chłopca, czy wierzy w Jezusa. Odpowiedział, że tak. Kazałem mu powtórzyć następujące słowa. Jezus wziął na siebie moje choroby i znosił mój ból i jego ranami jestem uleczony. Chłopiec to powtórzył. Potem kazałem mu, aby powiedział złemu duchowi, żeby ten wyszedł. Chłopiec powiedział, zły duchu, wyjdź w imieniu Jezusa. Następnie powiedziałem mu, żeby wypchnął go razem z oddechem. Zrobił to trzykrotnie. Zapytałem chłopca, czy wierzy, że jest uzdrowiony. Odpowiedział, że tak. Odesłałem go do matki Po kilku tygodniach przyszła do mnie jego matka i poprosiła, żebym się o nią pomodlił Kiedy się zapytałem, co jej dolega, odpowiedziała, że alergia Zapytałem, dlaczego do mnie przyszła i usłyszałem następującą odpowiedź Dlatego, że mój syn został uzdrowiony Kiedy tego dnia, gdy się o niego modliłeś, wróciliśmy do domu Poszedł prosto do lodówki i spróbował wszystkiego, co w niej było Normalnie byłby po czymś takim bardzo chory, ale tym razem był całkowicie zdrowy Poszliśmy do doktora, który powiedział, że nic mu nie jest. Opowiedziałem wam tę historię dlatego, że ten chłopiec miał na tyle rozsądku, aby wyrzucić z siebie diabła. Wypchnął go razem z oddechem. Brzmi to może głupio, ale działa. Ci z was, którzy też chcą to zrobić, o czym mówiłem, również osiągną rezultaty. Rodzice, jeśli siedzicie ze swoimi dziećmi i macie wiarę, to kiedy dzieci skończą się modlić, zachęćcie je do wyrzucenia z siebie złych duchów. Jeśli wierzycie, włóżcie na nie ręce, módlcie się i rozkażcie złym duchom wyjść. Jeśli macie w sobie jakiegoś złego ducha, to też się go pozbądźcie przy okazji. Spróbujcie się teraz przez chwilę wyciszyć i odprężyć, bo diabeł nie chce się dać wyrzucić i będzie się starał zrobić jak najwięcej zamieszania. Będzie chciał spowodować, żebyście myśleli o wszystkim, tylko nie o tym, co teraz jest najważniejsze. Chłopcy i dziewczynki, ci z was, którzy chcą, aby Jezus im pomógł, niech powtórzą za mną następujące słowa. Powiedzcie je na tyle głośno, żebyście sami siebie słyszeli. Panie Jezu Chryste Wierzę, że jesteś Synem Bożym Że umarłeś na krzyżu za moje grzechy I że z wstałeś. Przepraszam Cię za złe rzeczy, które robiłem nie chcę już więcej ich robić. Przychodzę teraz do Ciebie, Jezu i proszę Cię, abyś mi przebaczył i obmył moje serce Twoją drogocenną krwią. Chcę także, Jezu, być dobry w domu i być posłuszny rodzicom. Proszę, przebacz mi. Zabierz moje grzechy i zabierz ode mnie każdego złego ducha, który nie powinien być we mnie. Nie chcę ich już więcej. Chcę tylko dobrego ducha, który pochodzi od ciebie, Jezu. Amen. Teraz będę się modlił i każę złym duchom wyjść z was. Zapomnijcie o innych ludziach, skupcie się na wyrzuceniu duchów. Szatanie, w imieniu Jezusa, związuje twoją moc w tym miejscu i nad tymi dziećmi. Rozkazuję wam duchy, które dręczycie te dzieci, wyjść z nich w tej chwili. W imieniu Jezusa. Rozkazuję w imieniu Jezusa, każdemu złemu duchowi, który dręczy dzieci znajdujące się tutaj, wyjść z nich. Dzieci, bądź zdecydowane, żeby wyrzucić z siebie każdą złą rzecz, która nie powinna tam być W imieniu Jezusa Rodzice, pomóżcie teraz swoim dzieciom Pomocnicy, idźcie teraz pomagać W imieniu Jezusa W potężnym imieniu Jezusa Chrystusa Duchu buntu, wyjdź z tej małej dziewczynki W imieniu Jezusa W imieniu Jezusa Dziękuję Ci, Panie Dziękuję Ci, Jezu Chwała Twojemu imieniu Chwała Ci Dzięki za Twoją miłość Dzięki za Twoje miłosierdzie Dzięki za Twoją wierność Dzięki, Panie Jezu Chwała Twojemu wspaniałemu imieniu Dzięki Ci, Panie Dzięki Ci, Jezu Amen Halleluja Chwała Bogu Dziękujemy Ci Panie. Chwalimy Twoje imię. Dziękujemy Ci za Twoją moc. Dziękujemy za Twoją cenną krew przelaną na krzyżu. Dzięki Ci Panie. Dziękuję Ci, błogosławię Ci i oddaję Ci cześć. Dzięki Ci Panie. Jest moc w krwi Jezusa. Jest moc w imieniu Jezus. Dzięki Ci, Panie W imieniu drogocennej krwi Jezusa, Syna Bożego Dzięki Ci, Panie Dzięki Jezus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.